Witaj Hunter, jak leci? Witam, kurwa. kurwa, wiecie co się stało dzisiaj pod monopolowym? Co? Rozjebali Pineskę. Ta Poważnie, kurwa. kurwa, nie wiem co zrobić z tymi pederami! Ale kto, kurwa, kto? Meketa i porcelana! Nie, no, kurwa, Kulawego nie. stary wjechał na to wszystko... Ta. I rozkurwił jeszcze meketę! Porcelana Ta. zdążył spierdolić! No to ładny zgnój, kurwa... Jedziemy, kurwa, z nimi! Jedziemy z nimi jak z prosiakami, kurwa... Ale kurwa co? Co robimy, powiedz, kurwa? Sasaki, Czy hmm. <try> kurwa snaki? Zmierzaki, kurwa. Na deski do prasowania. Kurwa. <try>